Klasyk i nowość, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co my rocznie, strażnie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanymblogspot.com nekropolitan". Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 19 listopada 2016 roku. Słuchacie właśnie 108 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Szymac. Już wiem, że nie wyrobię się dzisiaj na czas na 22. Pierwotnie zakładałem sobie, że obejrzę film w piątek wieczorem, w sobotę szybko nagram, zmontuję jeszcze wieczorem, będę miał trochę wolnego czasu, albo popracuję, albo pogram sobie z Bedwolfem troszkę. A tu psikus wczoraj najpierw trochę przypadkiem trafiłem do kina, potem jeszcze większym przypadkiem spotkałem znajomego, który akurat świętował urodziny i obronę licencjatu, więc poszliśmy na piwo, wróciłem w nocy, a dzisiaj po powrocie, w ogóle dzisiaj mamy taki świetny dzień, przynajmniej w Łodzi, od samego rana, ciemno, zimno, brudno, smutno, przyjeżdżam do pracy na zajęcia, wchodzę, wszyscy po prostu wyglądają jak zombie i zazwyczaj i jako wykładowca staram się jakoś zmotywować grupę, jakoś to wszystko zanimować, zaktywizować tych ludzi. Dzisiaj ja też się czułem tak słabo, że ja spojrzałem na nich, oni na mnie i cisza, i nikt się nie odezwał. Dopiero jakoś po, nie wiem, 15 minutach się trochę rozbudziliśmy. W domu zaś okazało się nagle, że będę miał wizytę jakichś ludzi, którzy chcą kupować jakieś abstrakcyjne ziemie, które w jednej czterdziestej należą do mojej rodziny. Kiedyś o tym wspominałem w podcaście, że taka, nawet nie wiem, czy to można nazwać rodziną, potomkowie z drugiego małżeństwa mojej pra prababki, walczą o Coś tam w posądach, i teraz ktoś chce coś tam skupić, i po prostu też zwali mi się do domu na głowę. I nie wiem, mnie to nie dotyczy, ale w związku z tym, że moi ojcowie nie ogarniają w ogóle kwestii prawniczych, no to musiałem przy tym siedzieć. A potem jeszcze, jak już obejrzałem film, który dzisiaj chciałem omówić, to skapnąłem się, że film ten ma całkiem fajne wydanie DVD. To znaczy, po pierwsze jest film po polsku. Po drugie jest film po angielsku, po trzecie jest wersja z komentarzem twórców, po czwarte są jeszcze materiały dodatkowe, jakieś tam making of i coś tam o efektach specjalnych. No i uznałem, że skoro już robię dla was ten podcast, no to obejrzę wszystko i tym sposobem zamiast półtorej godziny. Oglądałem to przez, nie wiem, 4 godziny i dlatego podcast się trochę obsunie, już w sumie już wybiła dwudziesta <głos> więc... Już po deadline'ie, ale trudno jakoś to będzie. A chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć o filmie Na Granicy. Na Granicy polski film ze scenariuszem i w reżyserii Wojciecha Kasperskiego. Film stosunkowo nowy, miał premierę w tym roku, bodajże 19 lutego, jeżeli się nie mylę. I miałem iść na niego do kina z Bad Wolfem, to, znaczy, to było tak, że my byliśmy na czymś w kinie, nie wiem, czy to nie był Deadpool, może coś innego i widzieliśmy trailer. Zobaczyliśmy trailer, zapowiadał się całkiem klimatycznie i tak myśleliśmy, a może pójdziemy w sumie mało się kręci tylko kina gatunkowego w naszym kraju dobrego, przynajmniej tak się wydaje, nie? Bo takie filmy jak na granicy też przechodzą bez echa. No to można by zobaczyć ale potem jakoś ja nie skumałem, że ten film ma premierę nie wiem, tydzień później i minął jakiś czas, Beduż do mnie mówi, że o, nie poszliśmy nam na granicy, znaczy on tam chyba sam poszedł z kimś innym ja na no, wtedy tego nie załapałem potem, może no, w końcu nie poszliśmy razem ja tak, no, to, to już no i się okazało, że już było po ptakach i trochę żałuję chociaż z drugiej strony dzięki temu kupiłem DVD i też miałem trochę inne doznania teraz w domu tak, mówię, za reżyserię i scenariusz odpowiada Wojciech Kasperski, facet, który debiutuje przy pomocy tego filmu pełnym metrażem. To znaczy, wcześniej tworzył tylko jakieś etiudy szkolne, filmy dokumentalne i jeden krótkometrażowy film fabularny, i podobno nad tym, nad tym tytułem, nad nagranicy, pracował jakoś tam wstępnie od wielu, wielu lat od początku swojej y, kariery, edukacji filmowej, tak właśnie, nawet nie kariery. I co do reszty ekipy, za zdjęcia odpowiada Łukasz Żal, świetna robota, za montaż Tymoteusz Wiskirski, też w sumie całkiem niezła robota, za scenografię i dekorację wnętrz, Marek Warszewski, Wojciech Czapla, genialna robota, o czym więcej za chwilę, za muzykę Bartłomiej Gliniak muzyka, też jest super, chociaż super jako tło dla wydarzeń, bo nie wiem czy da się tego słuchać jakoś osobno poza seansem. I w filmie bierze udział bardzo mało osób. To jest teatr przede wszystkim trójki bohaterów. Możemy to teoretycznie poszerzyć na czwórkę, piątkę, szóstkę. Na stronie film polski w ramach obsady mamy w ogóle chyba tylko osiem osób. Tak czy siak, wszystko dotyczy czwórki osób. Jak to wszystko wygląda? Otóż w odciętej od cywilizacji bieszczackiej chacie. Dwaj bracia i ojciec spotykają tajemniczego nieznajomego, który sprowadza na nich niebezpieczeństwo. Cisza, spokój. Nie zawsze. Czasem jak na dworcu. Chcesz wrócić do roboty sam. Pomyślmy. Łońka moja! się Dziadka? Pamiętasz się Głowkę? To się dzisiaj, słaba Karolina, się sobie stare kąty. Obserwujemy siebie nawzajem, no i zobaczymy. Naprawdę była baza wojskowa? Nie, więzienie. Tu byli osadzeni, a tam strażnicy. Nie uciekali? Dokąd? Cokolwiek by się nie działo w świecie, tu nas nikt nie znajdzie. Jednak ktoś tu był. Tak to opisuje dystrybutor. Teraz trochę to poszerzając. Wygląda to tak, że poznajemy Mateusza, ojca. Hmm. Dobra, to teraz Zawsze miał, bo Nawet o tym nie pomyślałem wcześniej. Ojca rodziny, faceta o imieniu Mateusz. I jego dwójkę dzieci, Janka i Tomka. Chłopcy... Nie wiem jak to było w scenariuszu, nie wiem w sumie też ile mają lat naprawdę, ale to są chłopcy w wieku dojrzewania, jeden młodszy, drugi starszy, jeden już prawdopodobnie pełnoletni, może nie wiem dwudziestoletni, ten drugi troszkę młodszy i nasza trójka wyjeżdża w Bieszczady, gdzie ojciec Mateusz, ma zamiar podjąć pracę w Straży Granicznej. Kiedyś już tam pracował, potem porzucił tę pracę i teraz po śmierci swojej żony, nie znamy okoliczności odejścia kobiety z tego świata, wyrusza z synami w Bieszczady, by tam podjąć tę pracę na nowo i też by jakoś tak się trochę z nimi zżyć, by spędzić trochę czasu razem i by też dać im taką szkołę życia, tam wiecie w stróżówce, właśnie w stróżówce, w strażnicy odcięci od świata, trzech mężczyzn będą się uczyli męskiego życia, będą tam sobie rąbać drewno, palić na miejscu, komunikować się przez radio, jeść jakieś konserwy pić wódę i, i, i żyć i radzić sobie jakoś z tą stratą matki i żony i tam na miejscu nagle pojawia się nieznajomy, nieznajomy, który no dość mocno jest okaleczony, przemarznięty, traci przytomność praktycznie zaraz po dojściu do naszej strażnicy i wtedy Mateusz musi udać się w teren i sprawdzić, co się stało, czy nie ma innych rannych, a nasi chłopcy pozostają z nieznajomym, przykutym do łóżka i próbują nawiązać kontakt z innymi, strażnicami, czy też z bazą. Tak to wygląda. W rolę Mateusza wciela się Andrzej Hera. W rolę chłopców, tego starszego Janka, Bartosz Bielenia. Hera oczywiście znacie wszyscy, tak, więc tutaj nie ma co dopowiadać. Bartosz Bielenia nie ma na swoim koncie zbyt wielu filmów. Ostatnio wystąpił w Disco Polo. W rolę młodszego syna Tomka wciela się Kuba Henriksen. I ja byłem święcie przekonany, że to nazwisko słyszałem wiele razy w kontekście różnych produkcji ale w bazie film Polski widzę, że brał tam udział w planecie Singli ostatnio i chyba jeszcze w jakimś tam nie wiem, dokumencie czy czymś innym więc to był dla niego w ogóle w materiałach dodatkowych mówi się, że to był jego debiut że na granicy to był jego debiut no rzeczywiście Planeta Singli chyba trochę później powstała, nie wiem w sumie w razie tak Kuba Henriksen, Bartosz Bielenie, Andrzej Hyra to, to nasza męska trójca, a tym nieznajomym jest Marcin Dorociński i Jeżeli chodzi o gatunek, to jest to thriller. Rzeczywiście został nakręcony w Bieszczadach, co widać i czuć i to świetnie się prezentuje. Mówiłem, że zdjęcia są super, montaż też jest całkiem spoko. Naprawdę od pierwszych kadrów czuć, że jesteśmy na odludziu, że jesteśmy w górach, z dala od cywilizacji, że jest zimno, mroźnie. Dźwiękowcy też dali radę, bo cały czas słychać ten szum wiatru, ten śnieg gdzieś tam, przewijający się przed kamerą nie wiem, trzeszczącą podłogę w strażnicy, do której trafiają nasi bohaterowie ostatecznie. I to fajnie buduje klimat, tak? Tego osaczenia już przez same okoliczności przyrody. A potem jeszcze w tym wszystkim pojawia się Marcin Dorociński jako Konrad i... i... I to też jest niesamowite. Ja nie chcę tutaj zdradzić za wiele, chociaż ten opis dystrybutora już mówi, że Konrad sprowadzi na bohaterów pewnego rodzaju niebezpieczeństwo. Nieważne, co to jest. Ważne jest to, że naprawdę napięcie w pewnym momencie bardzo, bardzo wzrasta. Przez długi, długi czas nie wiemy, kim jest Konrad, tak? jak tam trafił, w jakich okolicznościach, czy nie wiem, on coś przeskrobał, czy może Ktoś mu coś zrobił, czy to jest bohater pozytywny, neutralny, negatywny, czy może pojawi się, no może w sumie nie wątku paranormalnego ja jakoś nie przeczuwałem. Od początku czułem, że wszystko rozegra się między ludźmi, ale to jak mówię, czuć tutaj dyskomfort, czuć dość silne emocje, napięcie, a w pewnym momencie napięcie przekracza pewną granicę i już mamy pewnego rodzaju jazdę bez trzymanki yy, w całkiem długim i bardzo emocjonującym finale. Jeden z was będzie trzymał dyżur przy radiu, a ja... Tato, powtórz! No ty co? Muszę to sprawdzić. Czyli zostawiasz nas, tak? A nie nie. No, od pod tym A co, jak się obudzi? A gdzie ty ją znalazłeś, co? Zostało się sześć? Janek, Tomek, jesteście na? Zresztą ogólnie całe aktorstwo trzeba pochwalić. W kilku scenach chłopcy mam wrażenie, że na początku filmu nie do końca naturalnie się odzywają, ale ja nie wiem, czy to nie była kwestia montażu dźwięków w sensie dogrywania kwestii już potem gdzieś w studio i potem doboru też głośności i tak dalej, ale ogólnie nasi młodzi bohaterowie sprawdzają się bardzo dobrze. I Kuba Henriksen i Bartosz Bielenia doskonale oddają tę swoją sytuację, te napięcia między sobą, te napięcia na linii każdy z nich a ojciec. I potem to, jak sobie radzą z obcym i z zagrożeniem. Pamiętajcie, że to są młodzi ludzie i łatwo nimi manipulować, ale z drugiej strony też ludzie zbuntowani i troszkę skrzywdzeni przez los, którzy muszą odreagować pewne emocje, którzy są podstawieni trochę pod ścianą i to widać na ekranie jest chemia między bohaterami widać miłość momentami między nimi, czasami totalną niezgodę świetnie to gra Chyra też się sprawdza, chociaż tak naprawdę jego postać jest trochę na marginesie przez większość filmu, na początku super potem troszkę znika no dorociński genialnie to wszystko tutaj wypada jeszcze do tytułu może dwa słowa na granicy po pierwsze, tak jak mówię, akcja rozgrywa się w Strażnicy, w miejscu, gdzie przebywa Straż Graniczna, więc stąd ten tytuł. Znajdujemy się dosłownie na granicy w Bieszczadach. Swoją drogą zawód Strażnika Granicznego w górach wskakuje bardzo wysoko w mojej osobistej hierarchii zawodów, których nigdy w życiu nie chciałbym wypełniać, bo no to nie jest nic przyjemnego, mam wrażenie. A po drugie, na granicy też znajdują się nasi bohaterowie. Na granicy wytrzymałości psychicznej i fizycznej. I granic tutaj, ich przekraczania mamy całkiem sporo. Na tak naprawdę wszystkich możliwych płaszczyznach. Więc ten tytuł, chociaż początkowo mi się tak wydawało, że na granicy tak to brzmi byle jak. A tutaj nie, rzeczywiście ta granica w różnych kontekstach odkrywa ważną rolę, więc tytuł też super to nie jest film bez wad ale ja się bawiłem bardzo dobrze trzeba zaznaczyć, że to jest kino gatunkowe i koniec kropka na tym koniec tutaj nie ma żadnych aspiracji by nie wiem, by ten film przekazywał jakieś mądrości życiowe nie ma tutaj żadnego art house'u wszystko ogranicza się do wykorzystania konwencji thrillera, przeniesienia jej na grunt polski i rozegrania tego przy pomocy tych kilku aktorów i bardzo konkretnej przestrzeni. I to się udaje. Jako kino gatunkowe to jest naprawdę świetna rzecz. I jeżeli chodzi o fabułę, to tutaj też obserwujemy z jednej strony to, jak sobie radzą ci nasi bohaterowie po śmierci matki i żony. Jakie są te relacje między trzema mężczyznami, a one są, co tu dużo mówić, dość napięte, co widać i w tym, jak aktorzy grają i w dialogach i w przestrzeni pomiędzy nimi, na przykład Janek i ojciec, to fajnie gra na ekranie, na ogół są od siebie jakoś tam oddaleni w kadrze, nie patrzą sobie też w oczy często, gdy rozmawiają i czuć to ciągłe napięcie, czasami to też eskaluje do jakiejś tam agresji, przemocy. Widać, że ci ludzie, niby i zależy im na sobie, tak? To jest rodzina, ale nie mogą się zgrać do końca. Zresztą ci nasi bohaterowie, tak jak mówię, oni na ekranie chyba są ciutkę zbyt y, dorośli, Mogliby być odrobinę młodsi, ale z drugiej strony ten film jest naprawdę mocny w niektórych momentach, więc też ciężko by było chyba zatrudnić młodszych aktorów i wtedy może byśmy popadli w przesadę, y, ale oni też przeżywają pewnego rodzaju inicjacje. Y, dorastają, dojrzewają w toku filmu, co też fajnie widać, gdy się porównuje pierwszą i ostatnią scenę. Scenę otwarcia. Y, może, albo nawet nie scenę otwarcia, ale scenę, gdy bohaterowie udają się w takim czy innym składzie w kierunku strażnicy i scenę finałową, gdy ci, którzy przetrwają, wracają. Świetnie to się prezentuje. A dorociński to jest jakiś kosmos. Ja mam ogromne braki w polskim kinie i ja go kojarzę szczerze mówiąc bardziej z trailerów filmów niż samych filmów, bo tak jak mówię, Wielu z nich nie oglądałem i dopiero teraz być może w ramach Konglu jakoś się zacznę sobie nadrabiać, ale tutaj to co on zrobił to jest niesamowite, a jak jeszcze porówna się aktora na ekranie i aktora w materiałach dodatkowych, gdy sobie siedzi spokojnie, gdzieś tam z boku i komentuje, to <ścoughs> jak dwóch różnych ludzi, to jest niesamowite więcej za chwilę i wspomniałem o tej scenografii i osobach odpowiedzialnych za wystrój, za dekorację wnętrz. Oglądałem, tak jak mówię, też wersję filmu z komentarzem i to był pierwszy raz w moim życiu, gdy oglądałem cały taki film z komentarzem. Może to ten komentarz nie jest jakiś rewolucyjny, ale dowiedziałem się w sumie wielu ciekawych rzeczy. Odpowiadają za niego tutaj i nasz reżyser i scenarzysta i otwórca roli Janka, czyli Bartosz Bielenia, a oprócz nich jest jeszcze producent, autor zdjęć i nie wiem, czy nie ktoś jeszcze, ale nie, chyba czwórka była, tak. I wiecie, podają różne ciekawostki techniczne, jak była kręcona ta scena, tamta scena, że tutaj, nie wiem, auto było na lawecie, a tutaj zamiast jelenia, który wyskoczył na drodze użyli czegoś takiego i tak dalej, i tak dalej. I mówili, że początkowo chcieli nakręcić zdjęcia w plenerze, różnych właśnie przejść z punktu A do punktu B, ale już to, co się dzieje we wnętrzu, w tej naszej strażnicy, w której dzieje się większość akcji, mieli kręcić gdzieś pod Warszawą, ale ostatecznie znaleźli właśnie całkiem spoko domek i okolice, troszkę go tam przebudowali i postanowili kręcić na miejscach, my to była genialna decyzja, bo dzięki temu świetnie czuć ten klimat, a do tego ten domek on się świetnie prezentuje z zewnątrz ale wewnątrz to co wykonali dekoratorzy to że widać tam właśnie masę sprzętów z których mogli korzystać strasznicy że samo radio wygląda tam epicko i wszystko wokół niego kable z jednej strony to wszystko jest estetyczne przejrzyste z drugiej strony widać że Właśnie tam pracowała jakaś grupa facetów, że jest trochę bałagan, że to właśnie jest na jakimś odludziu i wszystko jest takie mroczne. I Z jednej strony niby widać bałagan, z drugiej strony wydaje się, że nie ma przedmiotów, nie na miejscu. To otoczenie jest bardzo dobrze wykorzystywane przez cały film. Świetna sprawa. I właśnie przez to, że tutaj nie ma drugiego dnia, po prostu <gryw> drugiego dnia i przez to, że tutaj nie ma drugiego dna, po prostu mamy dobre kino ratunkowe ja nie mam dzisiaj dużo do powiedzenia po prostu polecam zapoznać się z tym filmem a jeżeli ktoś z jakiegoś powodu nie chce tego zrobić lub już go widział to zapraszam jeszcze na chwilę do strefy spoilerowej uwaga spoiler Dobrze, witam ponownie w strefie spoilerowej i tutaj chciałbym przede wszystkim odnieść się do naszego czarnego charakteru, chociaż to też nie do końca. Marcin Dorociński w roli Konrada przebywa jako ten nasz nieznajomy do strażnicy i początkowo on właśnie traci przytomność, oni go tam rozbierają, przykrywają kocami, przykuwają kajdankami do łóżka, w razie czego bo znajdują w jego plecaku pistolet. Mateusz, ojciec, nie poznaje Konrada, a jak się potem okazujemy Konrad też pracował w Straży Granicznej, ale prawdopodobnie po tym jak odszedł Mateusz i Konrad zna innych strażników, w związku z tym został wywalony z pracy przez to, że szmuglował uchodźców, szmuglował, szmuglował imigrantów, pomagał im przekroczyć granicę za słoną opłatą. W końcu sprawa się sypnęła i wtedy jego przełożony Lechu w tej roli Andrzej Grabowski właśnie nie wspomniałem w sumie o Grabowskim w części bezspoilerowej też całkiem fajna rola, w ogóle stary aktor a tutaj na przykład mamy sceny bójki jak na pewno kojarzycie i Grabowski daje radę, wypada to naprawdę całkiem sprawnie i nasz Konrad został wywalony z roboty, a teraz okazuje się, że nadal działa, nadal przeprowadza ludzi przez granicę nielegalnie, pomaga mu jeden z innych strażników, ale dochodzi do wypadku. Furgonetka, samochód, w którym przewozili ludzi wpada Gdzieś tam no spada ze szlaku, prawie spada do wąwozu. Dorociński jakoś się tam wydostaje, widzi, że cała jeszcze zakrwawiona, połamana, więc szala do nich, i następnie ucieka stamtąd w kierunku, właśnie strażnicy, gdzie zastaje Mateusza i jego synów. Mateusz udaje się śladami. Konrada, by sprawdzić co tak naprawdę się stało, czy nie ma tam innych rannych podejrzanych, etc. A Konrad budzi się, w końcu zaczyna najpierw tak trochę zyskiwać może nie sympatię, zaufanie, ale w sensie jakoś tak przekonuje chłopców, że no przecież nic im nie zrobi, a gdy jeszcze wysiada generator, to sugeruje, że im pomoże go naprawić, jeżeli go rozkują, no i w końcu ci Wiecie, no, młodzi ludzie, a Dorociński to jest tutaj, w ogóle nie wiem, czy on naprawdę jest taki wielki, ale w tym filmie to jest naprawdę postawny, wielki facet. Tutaj jeszcze trochę okaleczony, z gęstą, czarną brodą. Więc w sumie to im się też do końca nie dziwię, że trochę mu ulegli. Chociaż w sumie ja bym się chyba, to chyba bardziej na ich miejscu i może przez to bym nie uległ, ale no, nieważne. Początkowo on jest taki cicho, ciemny, nie wiadomo w ogóle, co jest grane, tak, czy on jest w końcu dobry, zły, czy on ten pistolet miał, bo właśnie, nie wiem, jest strażnikiem z innej jednostki, czy może jest jakimś przemytnikiem, mordercą, złodziejem. Nie wiadomo, kim on jest. i Jest troszkę tak zarysowany, żebyśmy go podejrzewali. Ma tatuaże więzienne na ciele. Widzimy to, gdy go rozbierają, gdy jest nieprzytomny. Też no, wygląda na takiego trochę zakapiora, ale z drugiej strony, wiecie, no, wygląd nie czyni człowieka. A poza tym w sumie nie widzieliśmy niczego złego, co by zrobił, a nawet na etapie, gdy wiemy, że doszło do jakiegoś wypadku, że tam ludzie są poranieni w tej furgonetce, to nadal nie do końca jest jasne, kto za co odpowiada i potem powoli budzi się potwór. W Dorocińskim naprawdę zaczyna dojrzewać jakaś taka agresja przy spotkaniu z Lechem to zaczyna już tak naprawdę ostro eskalować, a potem to się rozwija, rozwija, rozwija I, i, i na przykład gdy próbuje wywabić jednego z chłopców, gdy ma Tomka i chce dorwać Janka, by albo zabić obu, albo poczekać najpierw na ich ojca i potem zabić całą trójkę to, to, to tam czuć tak ogromne napięcie, że to jest scena w ciemności ja z komentarza wiem, że była kręcona przez dwa różne dni, to znaczy jednego dnia kręcono sceny z Dorocińskim i Henriksenem, a drugiego dnia kręcono sceny z Bielenią, to znaczy raz na dwóch aktorów, raz na tego trzeciego, a zmontowano to tak, że naprawdę w życiu bym nie pomyślał, że oni nie byli tam we trójkę razem obok siebie i napięcie jest przeogromne. Scena jest bardzo długa i na logikę w teorii chyba jest nawet zbyt długa, ale na ekranie w ogóle tego nie czuć. Naprawdę wręcz przeciwnie, to napięcie się utrzymuje i człowiek jest wciągnięty na maksa. A potem jeszcze ta eskalacja napięcia, eskalacja agresji i fakt, że wiecie, Dorociński gra byłego strasznika granicznego. Na samym początku trafiamy na chwilę do innej strasznicy, do takiej bazy i widzimy, że tam wszyscy się chleją wódę, bluźnią, opowiadają jakieś no niezbyt wykwintne do wcipy, zajeżdża mocno czarnym humorem i czuć tę taką męskość, ale właśnie taką męskość spod znaku kurwy i wódki, za przeproszeniem. I Dorociński jest takim facetem, a dodatkowo z jakąś tam historią prawdopodobnie przestępczą, tym szmuglerem, który teraz się wpakował nie tylko już w coś, za co ogólnie grozi więzienie, ale jeszcze w morderstwo zwyczajnie. Najpierw w związku z tym wypadkiem, a potem jeszcze zamordował Lecha. I Właśnie przekroczył kolejne granice. Jedną, drugą, trzecią. Teraz już jest na pewno nie na granicy, a za granicą. Że tak to ujmę. Już mu w sumie nie zależy do końca tak na tym, co się dalej stanie. Może naprawdę lepiej by było wszystkich zabić, spalić Budę i zniknąć stamtąd. Niggo raczej wtedy nie znajdzie. I to, jak on wtedy gra i jak chłopcy też się dostosowują do tej jego gry, no to jest epickie, gdy przykład Dorociński, po tym jak stwierdza, że jeden z chłopców go okłamał w sprawie brata, podchodzi do niego i mówi takim w sumie spokojnym głosem i teraz bracie, muszę cię kontrolnie pierdolnąć, bo mnie oszukałeś. I potem wali chłopaka w twarz, tak, tak w ogóle nagle to tak jakoś z zaskoczenia też się pojawia, to kurczę, no to... to to ma moc oddziaływania potem, gdy dopada drugiego chłopca i stwierdza, że jednak coś tam jeszcze się w nim tli, jakaś taka iskierka nadzieją, po prostu też czuje się trochę osaczony, ale jednak jakoś tam stoi na tej krawędzi, nie, nie zabija na przykład chłopaków z zimną krwią, ale nadal chce kontrolować sytuację, tak nie chce być tym zaszczutnym psem dalej, tylko to on chce szczuć innych i tak jak mówię, najpierw wali tego jednego w twarz, potem jak drugiego dorwał i pakuje mu lufę w usta, gdy tamten się stawia, to dochodzi do jakiejś tam konfrontacji i jest scena na przykład kopniaka w twarz. Może i ci nasi aktorzy nie wyglądają na... Dzieci, tak, na chłopców, tylko już na młodych mężczyzn, ale to i tak robi ogromne wrażenie. Taka przemoc to jest ukazane też bardzo sugestywnie. I potem, jeszcze ta ostatnia walka, pęta się na pewno twarz Bartosza Bieleni. To było mocne, brutalne, ale właśnie nie przeszarżowano. To nie było nadużycie przemocy w filmie, tylko po prostu właśnie ludzie postawieni w krytycznej sytuacji, doprowadzeni do granicy, do przekroczenia granic, doprowadzenie do pewnego rodzaju ekstremum. Działają tak, a nie inaczej. Potem następuje finał, tak. Dorociński zostaje podpalony, a potem jeszcze zakatrupiony cegłą. Tak, a ta akcja z cegłą nie wypadła chyba najlepiej na ekranie, takie miałem odczucia, zwłaszcza po bardzo mocnych scenach wcześniej, ale no tak, tak to się skończyło i i fajnie, bo naprawdę było czuć to napięcie do samego końca, a na koniec z jednej strony to nie jest happy end, bo niby wszyscy przeżyli, ale no powiedzmy sobie szczerze, Mateusz został postrzelony. Janek ma tak obitą twarz, że ja nie wiem, czy on kiedykolwiek będzie wyglądał normalnie. Wygląda gorzej niż nie jeden bokser po najcięższej walce w swoim życiu. Tomek zaś no, jest trochę mniej obity ale też no, dla niego psychicznie to musiało być bardzo ciężkie, gdy cały czas nie, wiem, gdy Zorociński grozi mu że go zastrzeli to to jak aktor, jak Kuba Henriksem tutaj płacze i się załamuje psychicznie to ja sam siedziałem, po prostu zacząłem kwilić pod nosem i jęczeć bo, bo tak świetnie chłopak zagrał i tak to na mnie wpłynęło więc oni są wszyscy złamani, właśnie przekroczyli tę granicę pewną A i z jednej strony wydorościli przez to chłopcy, z drugiej strony trochę ich to siebie zbliżyło, ale to też nie jest tak, że to jest happy end, że się teraz kochamy czy coś. Po prostu mamy wydarzenie, które jakoś tam nas połączyło i do tego dochodzi to, że przeżyliśmy, tak mogliśmy zginąć, ale przeżyliśmy, siedzimy w tym wszyscy razem. I może, może to jest coś, co w przyszłości jakoś zaowocuje jakimś porozumieniem między naszymi bohaterami, nie wiem, trudno mi to przewidzieć, ale na ekranie gra to całkiem nieźle i cóż, jeżeli nie widzieliście jakimś cudem, a jesteście tutaj na nagraniu w tym miejscu, to ja polecam tak nadrobić to.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 Doktorku. Siema Elo, witam serdecznie, zaczynamy Q&A!